Dom wydawniczy Continuum oraz wydawnictwo Horyzont Idei przedstawiają Benjamin Franklin, autobiografia, przekład Justyna Jaciuk, redakcja i korekta Damian Łukasz-Tarkowski oraz Izabela Zgrzywa. Czyta Tomasz Kućma. Przedmowa do wydania polskiego. Kiedy w 1492 roku Krzysztof Kolumb dobił do wybrzeży Ameryki, nie mógł wiedzieć, że właśnie stoi na lądzie, na którym rozwinie się potężne państwo. Pięć stuleci później będzie uważane za mocarstwo gospodarcze i mekkę wolności. Aby to jednak mogło nastąpić, wcześniej musiał się rozpocząć proces kolonizacji tamtejszych terenów, a później okres krwawych walk o ziemię, władzę oraz wpływy. Nie tylko pomiędzy poszczególnymi kolonizatorami, lecz także pomiędzy nimi a miejscową ludnością. Był to również czas rozwoju niewolnictwa. Początkowo nowo wznoszone miasta zasilała ludność składająca się nie tylko z właścicieli ziemskich, zarządców czy też wojsk, lecz także ze skazańców, wyzwoleńców i uciekinierów. Wiele osób wyruszało w podróż do Ameryki w poszukiwaniu lepszego jutra. Jedną z nich był ojciec Benjamina Franklina, Josiah Franklin, który w 1682 roku przeniósł się wraz z rodziną z Anglii na nowy kontynent Ze względu na wzmagające się prześladowania religijne To właśnie dzięki tej decyzji Stany Zjednoczone zyskały jednego ze swoich najznamienitszych obywateli Umiłował Amerykę i jej ludność do tego stopnia, że większość życia poświęcił na walkę o lepszy byt amerykańskiego społeczeństwa zarówno na gruncie politycznym, społecznym, jak i naukowym. Do jego największych dokonań należy walka o suwerenność amerykańskich kolonii, stworzenie pierwszej amerykańskiej biblioteki oraz założenie Uniwersytetu Filadelfijskiego. Obok Thomasa Jeffersona był jednym z najważniejszych twórców Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych ogłoszonej 4 lipca 1776 roku. Jako wynalazca stworzył wiele rozmaitych udogodnień, z których korzystamy do dnia dzisiejszego, takich jak choćby fotel bujany czy okulary dwuogniskowe. W roli odkrywcy praw natury odniósł duży sukces, przedstawiając właściwości ładunków elektrycznych i konstruując pierwszy piorunochron. To właśnie Benjamin Franklin jako pierwszy dostrzegł i udowodnił elektryczną naturę wyładowań atmosferycznych. Ponad wszelką wątpliwość był on człowiekiem o niezwykłej, złożonej osobowości i wielkich dokonaniach politycznych, naukowych oraz społecznych. Informacje biograficzne o Benjaminie Franklinie można czerpać z wielu źródeł obejmujących m.in. jego listy do znajomych, artykuły naukowe jego autorstwa czy też liczne publikacje. Jednak najważniejszym dziełem dostarczającym wiedzy na temat życia Benjamina Franklina jest jego autobiografia. Franklin spisywał swoje wspomnienia w latach 1771-1790. Choć proces powstawania tej książki trwał łącznie niemal dwie dekady, nie oznacza to wcale, że praca nad nią trwała nieprzerwanie, ani że została ona ukończona. Opowieść urywa się na roku 1757 w ciągu tych 19 lat pracy nad wspomnieniami jedynie cztery razy Franklin znalazł dłuższy czas, aby w spokoju spisywać to, co chciał przekazać. Kiedy się czyta czy słucha autobiografię pierwszy raz, można odnieść wrażenie, że autor opisując własny żywot ma tendencję do przechwałek. Jednak zagłębiając się mocniej w jego biografię, zauważymy, że chciał po prostu przedstawić najważniejsze fakty ze swojego życia w taki sposób, by można było wysnuć wnioski z jego postępowania, a wiele ważnych informacji pominął, bo nie miały one charakteru dydaktycznego. Choć momentami wydaje się osobą nieco próżną, to był także człowiekiem w pełni świadomym tej słabości, a warto wziąć pod uwagę fakt, że liczba jego dokonań jest doprawdy zdumiewająca. O tym jak wielkie zasługi można przypisać Benjaminowi Franklinowi świadczy chociażby fakt, że to jego wizerunek umieszczono na najwyższym nominale znajdującej się w obiegu waluty amerykańskiej banknocie 100 dolarowym. Był on nie tylko politykiem, społecznikiem i jednym z prekursorów idei Stanów Zjednoczonych, lecz także naukowcem, myślicielem i moralistą. Jako jedyny z ojców założycieli podpisał wszystkie cztery dokumenty ważne dla powstania nowego państwa. Deklarację niepodległości, sojusz z Francją, kończący wojnę z Wielką Brytanią pokój wersalski oraz konstytucję. Gdyby oceniać jego postawy przez pryzmat dzisiejszych standardów i norm kulturowych, za niektóre z nich na Franklina spadłaby pewnie fala krytyki. Pamiętajmy jednak, że realia, w jakich wychowywał się i żył, były zgoła odmienne od tych panujących obecnie. Autobiografia Benjamina Franklina stanowi niewątpliwie znakomite źródło informacji na temat jej bohatera, ale jest także Prawdziwą kopalnią wiedzy na temat obyczajowości i wydarzeń czasów kolonialnych, które w końcu doprowadziły do uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone. W pewnym sensie jego losy są ucieleśnieniem idei amerykańskiego snu, na który składa się wolność jednostki oraz narodu tworzonego przez niezależnych, wyzwolonych ludzi. Liczymy na to, że historia Benjamina Franklina spotka się z równie ciepłym przyjęciem, co przetłumaczone przez horyzont idei dzieła innych wybitnych myślicieli i wynalazców, takich jak Nikola Tesla, Thomas Alva Edison czy Charles Darwin. Jeszcze w 2021 roku pojawi się również słynna autobiografia Henry'ego Forda pod tytułem Moje Życie i Dzieło oraz książka Benjamina Franklina Droga do Bogactwa. Owocnego słuchania życzą wydawnictwo Horyzont Idei oraz dom wydawniczy Continuum.